Podcast koło roweru, odcinek 8 Nagi król i kompletna samowolka. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę bloga na myślnikrower.com, a to jest ósmy odcinek podcastu koło roweru. W tym odcinku nie będzie żadnego gościa... Ale będzie bardzo dużo o moich doświadczeniach, o tym co się działo w moim życiu, ile kasy wydałem na bloga, o inspiracji, własnej ścieżce w życiu i etosie blogera. Ta audycja jest wypełniona rowerami po brzegi. Znajdziesz w niej mnóstwo porad, mnóstwo inspiracji, ciekawostek, wywiadów z interesującymi osobami, a także dowiesz się mega, mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. A więc ubierz słuchawki i wychodź na spacer lub rower, bo zaczynamy! Poprzednie odcinki podcastu koło roweru były... Dość mocno oskryptowane, a pierwszy odcinek w zasadzie przeczytałem z ekranu laptopa. To znaczy ogólnie nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że nie dałbym w ogóle rady sobie poradzić bez, bez tych skryptów. Natomiast dzisiaj nadszedł czas, gdy puszczam moją deskę do pływania i spróbuję popłynąć samodzielnie. Do dzisiejszego podcastu przygotowałem sobie tylko słowa kluczowe i tematy, które chciałbym poruszyć. No i myślę, że z racji, że jest to podcast, to w pierwszej kolejności przejdę do przygotowania i całego procesu tworzenia podcastu. Zanim jednak zaczniemy, chcę Ci powiedzieć, że wszystkie fajne rzeczy, o których tutaj mówię, filmy, książki, inne osoby itd., itd. te wszystkie rzeczy znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu, który znajduje się pod adresem na myślnikrower.com ukośnik 008, dokładnie tak jak ósmy odcinek podcastu. Jeżeli ciekawią Cię inne rzeczy, o których tutaj mówię, masz jakieś pytania dotyczące rowerów, to pod każdym odcinkiem podcastu w notatkach znajdziesz link, gdzie możesz zadać mi pytanie w formie audio. Ja te pytania będę zbierał, a następnie zmontuję z tego jakiś fajny odcinek. Ogólnie w jednym miesiącu możecie zadać tylko 20 pytań, ponieważ korzystam z darmowej usługi. W związku z tym ewidentnie spiesz się, zanim ktoś Cię ubiegnie. Dobra, w takim wypadku e, przejdźmy do tworzenia podcastu. Za każdym razem, gdy zaczynam nagrywać odcinek, przygotowuję sobie szklankę wody. O właśnie, tego mi trzeba było. E, ale zanim w ogóle zaczynam nagrywać, robię sobie ćwiczenia. E, Kiedyś tego nie robiłem, no nie żeby tych odcinków podcastu było kuźwa nie wiadomo ile, ale staram się robić postępy, więc przygotowuję sobie książkę. To jest książka Mirosława Oczkosia pod tytułem Poprawna Sztuka poprawnej wymowy i książka jest pełna różnych wierszyków, więc zawsze przed nagrywaniem mam ze sobą książkę oraz korek od wina. Wkładam go między zęby dokładnie tą grubszą stroną i próbuję przeczytać kilka takich łamańców językowych. Z reguły poświęcam nawet do pół godziny, żeby, się dobrze, żeby dobrze rozciągnąć mój aparat mowy przed nagrywaniem, ponieważ to bardzo, bardzo pomaga w późniejszym rozumieniu tekstu czy w ogóle słów, jakie do Was mówię, więc uważam, że jest to jeden z najważniejszych Procesów w ogóle takich około podcastowych. Więc przeczytam Ci najpierw kawałek wierszu, wiersza, przepraszam, w sposób normalny, a potem włożę korek do ust i zobaczysz, jak strasznie śmiesznie to brzmi. Pewien tatar miał katar, a katarzyna, żona tatarzyna, miała z nim małego syna. Tatar tata obowiązki spełniał kata. Bał się kat zakatarzony katarzyny kata żony. No dobra, to teraz wkładam korek. miał katar, żona, Jak słyszysz, czyta się to hardkorowo, totalnie hardkorowo. Potem usta bolą, ale w ten sposób <śmiech> w ten sposób naprawdę robię duże postępy jak chodzi o sztukę poprawnej wymowy. Dobra, głupio to brzmi. W każdym razie każdej osobie, która chciałaby e, nauczyć się pracować swoim głosem, nauczyć się mówić w sposób wyraźny, szczególnie tym osobom, które mają jakiekolwiek problemy, zdecydowanie polecam właśnie kupienie takiej książki i regularne ćwiczenia. Kolejną rzeczą odnośnie tworzenia podcastu jest przyzwyczajenie się do odsłuchu własnego głosu i w zasadzie chodzi o też taki no, pokochanie siebie poniekąd, dlatego że w pierwszych chwilach słuchanie własnego głosu jest tak cholernie niekomfortowe, że no, ciężko sobie wyobrazić, ponieważ w sposób w jaki odbieramy swój głos na co dzień e, działa to po prostu tak słyszymy własny głos poprzez uszy ten dźwięk jest przetwarzany przez nasz mózg i później rozumiemy go w jakiś tam sposób super biologiem nie jestem pewnie moja dziewczyna będzie się ze mnie śmiać jak to usłyszy, ale nieważne Natomiast gdy masz słuchawki na uszach i słyszysz dokładnie swój głos, okazuje się, że brzmi on zupełnie inaczej, o czym zapewne wielu z Was się przekonało i potrzeba chwili, żeby się do tego przyzwyczaić. Jedyną metodą, która działa jest po prostu ćwiczyć. Jeżeli już jesteśmy przy, przy podcastach, to jak zdążyliście usłyszeć w poprzednich odcinkach, ten podcast to głównie wywiady. W związku z tym, żeby prowadzić wywiady, trzeba się nauczyć je prowadzić. Można to robić metodą prób i błędów, ale ja nie lubię wyważać otwartych drzwi. W związku z tym kupiłem sobie książkę, która niestety jest już niedostępna. Jest już niedostępna. Boże, jak ja dzisiaj mówię, jest tragicznie, jeszcze mam zatkany nos. I nie powinienem w zasadzie nagrywać podcastu, ale mniejsza z tym. Książka nazywa się Sztuka wywiadu Lourensa Grobela. Można ją od czasu do czasu dorwać w jakichś antykwariatach, ewentualnie na portalach jako używaną książkę. Zdecydowanie polecam, Odre odradzam tylko tą aukcję, na której kosztuje 150 zł, bo ktoś dość zdrowo przegiął. E Jakość podcastu zależy także od sprzętu. No, Nie ma tutaj dwóch zdań, bo mogę być świetny w prowadzeniu wywiadu, mogę mieć nienaganną dykcję, mogę zadawać ciekawe pytania, mieć ciekawe tematy, natomiast jeżeli jakość audio będzie leżała, to nikt tego absolutnie nie będzie chciał słuchać. I sytuacja jest taka, że no, w końcu... Podcast to dźwięk, tak? Więc jednak trzeba o to wszystko zadbać. Ee, więc może inaczej. Najpierw przejdę do tego, w jaki sposób nagrywam, potem przejdę do tego, jaki mam sprzęt, a potem łącznie, przejdziemy do kwoty, jaką zainwestowałem w bloga od, od początku jego działalności. Podejrzewam, że wiele osób z Was się zdziwi, jak to wszystko wygląda, ale no zobaczymy. Więc motyw jest taki, że... Zmieniłem trochę sposób nagrywania i kiedyś wszystkie podcasty nagrywałem na rekorderze, czytałem z ekranu laptopa, rekorder miałem na dużym statywie takim do aparatu. Przez to dość ciężko było mi czytać tekst, który miałem na ekranie, natomiast w tym momencie... Zakupiłem nowy rekorder, do którego mogę wpiąć cztery mikrofony i jeszcze w zasadzie acz cztery zewnętrzne mikrofony. Jeden jest wbudowany albo stereo, albo zwykły. Na marginesie Michał, jeżeli tego słuchasz, to, to mam nadzieję, że też będziesz zadowolony, jak sobie go kupisz, tak jak ci mówiłem. A mój sposób nagrywania jest taki. Mam przed sobą tekst, który czytam albo z kartki, albo z Kindla, albo z ekranu laptopa. Mam przed sobą ustawiony mikrofon, widzę prawym okiem rekorder, a do niego mam wpięty telefon. Absolutnie zawsze musi być on wpięty w trybie samolotowym. I to właśnie z niego puszczam sobie muzyczkę jako jeden z kanałów. Mam pokrętło, którym mogę sobie ściszać tą muzykę. I potem, gdy jadę prowadzić wywiad z kimś, to najczęściej po prostu ustawiam na telefonie, żeby ekran się nie gasił sam i z niego e, czytam pytania. No, mógłbym to robić z kartek, ale jakoś, nie wiem, średnio lubię papier. To znaczy w sensie drukować. Nie mam też drukarki, więc to jest dodatkowe utrudnienie. Więc jak już jesteśmy przy nowym sprzęcie, to wcześniej używałem... Rekordera Zoom H1 Był to bardzo fajny, podręczny, mały, lekki rekorder na jedną baterię. Można było do niego wpiąć mikrofon krawatowy Natomiast problem był taki, że można było do niego wpiąć tylko i wyłącznie mikrofon krawatowy To znaczy po pierwsze mikrofon musiał mieć małego jacka, to raz, dwa, nie mógł mieć zewnętrznego zasilania, trzy, nie dało się nagrywać dwóch osób naraz co było wielkim bólem. Dzisiaj mam być grzeczny. Więc drugiego gościa nagrywałem na telefonie, do którego był wpięty mikrofon. I to właśnie w ten sposób między innymi nagrywałem Jacka Lisieckiego w trzecim odcinku podcastu Kouroveru, który opowiadał o swoich wyprawach po Saharze i wszystkich innych różnych fajnych wycieczkach i swoich planach, między innymi zdobycia drugiego najwyższego szczytu na świecie, w sensie pomijając Everest i, i całe to zagłębienie, chodzi o szczyt w Ameryce Południowej, który ma 6900 coś tam, 950 coś tam kilometrów, y, metrów nad poziomem morza. Przepraszam najmocniej. E i, w ten sam, I ten sam sposób uratował mnie, gdy nagrywałem podcast z Maciejem Dowborem o triadlonie, ponieważ miałem go wpięty jako zapasowy. Wtedy jeszcze nie miałem rekordera i to był właśnie powód, dla którego go kupiłem, ponieważ wpiąłem sobie mikrofon do laptopa. Między innymi nawet ten, do którego teraz mówię, bo można go wpiąć na XLR oraz USB, czyli ma takie mikrofonowe wyjście oraz laptopowe. I dałem go do ręki Maćkowi, który swoją dykcją, czystością głosu absolutnie powalił mnie na łopatki i zobaczyłem, jak dużo muszę się nauczyć. To raz, a dwa... No, było bardzo ciekawie, tylko że dałem dupy przez pierwsze pół podcastu. Ponieważ mój laptop w jednym momencie wygrył mikrofon i powiedział tak, spoko, łapiemy dźwięk z tego mikrofonu a potem zaczął nagrywać dźwięk z wbudowanego mikrofonu, w którym nie było słychać absolutnie nic. Więc w tym wypadku uratował mnie mój telefon z mikrofonem. Tylko był wielki problem, ponieważ w elektronice wszystkie procesy taktowane są zegarem. To znaczy tyka jakiś zegar, którego synchronizowane są procesy i w ten sposób urządzenie ma jakby taki swój metronom, według którego przełącza się i, i jakieś tam procesy przetwarza. I takie, taki zegar ma i telefon, i laptop, i rekorder, no wszystko. No i motyw jest taki, że pomimo, że wszystkie mają taką samą częstotliwość, to ona nawet pomiędzy dwoma takimi samymi laptopami potrafi się różnić. I o ile w przypadku 10 minut nie robi to absolutnie żadnej różnicy, to po pół godziny dźwięk zaczyna się rozjeżdżać. I to do tego stopnia, że jeżeli mam, miałem wcześniej tamten mikrofon, który łapał dość szeroko dźwięk z okolicy i słychać w nim było również mojego gościa, to miałem straszne problemy w ogóle z tym, żeby podcast obrobić. I o ile kocham je nagrywać, mówić do mikrofonu, spotykać ciekawych ludzi, do których notabene jeszcze i mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to nie zmieni. Będę mógł osobiście z nimi porozmawiać, bo jakoś nigdy nie byłem fanem gadania przez neta. Jako młody dzieciak spędzałem dużo czasu na gadu-gadu, ale na szczęście z tego e, wydoroślałem i wolę nawet tam do kogoś zadzwonić czy po prostu go odwiedzić, o ile to jest tylko możliwe bo jakoś nie wiem dużo lepiej mi się w ten sposób rozmawia i uważam, że taka rozmowa jest w stanie no nie wiem pomijając fakt, że na pewno będzie ciekawsza to będzie jakaś taka głębsza jakkolwiek to głupio może zabrzmieć w tym momencie i, i właśnie to był no, dość spory problem z całym tym sprzętem i tak dalej więc po podcaście z Maćkiem uznałem, że no trudno, trzeba wywalić hajs, jeżeli chcę mieć spokój. Bo podcast nagrywałem przez nie wiem, godzinę 30, obrabiałem go 5 godzin. I wtedy powiedziałem sobie, o nie, nie ma takiej opcji. No więc wlazłem na znany portal aukcyjny i udało mi się znaleźć nawet używany rekorder, również Zuma. Jestem z niego turbo zadowolony, jak słyszysz, jakość dźwięku też jest fantastyczna. Jego potencjał można już było usłyszeć w odcinku siódmym, w którym wystąpiła Claire z krakaukets.eu. W Polsce żyjemy ośle. Albo.com. No i oszczędza zdecydowanie roboty. Motyw jest taki, że mam wpięty do niego telefon, ustawiam sobie ten ekran, puszczam sobie muzyczkę, wszystko leci fajnie, potem on generuje po jednym pliku z każdego mikrofonu, wrzucam sobie to do GarageBand i tam sobie to wszystko montuję. Potem podcast w pliku AIFF, czyli takim dość słabo skompresowanym, wrzucam do iTunes, tam robię z niego MP3, uzupełniam okładkę, uzupełniam wszystkie dane. Gdy już go mam gotowego, eksportuję sobie. Kopuję sobie do folderu z powrotem na dysk, ponieważ mam cały taki schemat działania ustalony. W międzyczasie tej obróbki spisuję sobie również wszystkie pytania i jakieś tematy, które tutaj padły, uzupełniam linki, przepisuję osoby, wklejam filmy itd. itd. I. Po prostu puszczam do publikacji. Całość piszę w, w Writer Pro. Nazywa się taki program właśnie fajnie do pisania w Markdown. Bardzo dziękuję Marcinowi Hint z bloga ironfactory.pl, bloga o triatlonie oraz bieganiu, za to, że pomógł mi ogarnąć program w Writer Pro i eksport Markdown do HTML-a. <śmiech> Dla niektórych to pewnie brzmi jak czarna magia. Ale zresztą nieważne, Marcin, jeszcze raz strasznie Ci dziękuję. Wiem, że słuchasz tego podcastu. Jesteś wielki, brawa Ci się należą. Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy, być może w tym roku. Być może nawet na Mazurach. Teraz przejdźmy do bloga podcastu, do YouTube'a i do sprzętu. No to zgaduj, ile zainwestowałem łącznie w bloga od 2013 roku. Masz pięć sekund. Raz, dwa, trzy. Dobra, nieważne. Masz już liczbę? Ile, ile dawałeś? Dwa goła? Trzy, cztery, pięć? No to sobie usiądź. Wsadziłem w tego bloga na cały sprzęt, skórki, hosting, wtyczki, Kupiłem sobie specjalnie telefon, żeby robić częściej zdjęcia, wrzucać coś na social media, lustrzankę, obiektyw, baterie, karty, akcesoria i tak dalej. I wyszło 10 koła. Serio. Naprawdę, mam napisane 9998 zł. Były to kwoty bez książek, bez kursów, bez wysyłki, o ile się nie mylę, to podliczałem. Natomiast... Z laptopem wyszło 14298. Także. Trochę. Trochę popłynąłem, ale bardzo gorąco wierzę, że to się zwróci. Ponieważ uwielbiam robić to, co lubię. Ach. Uwielbiam to robić. O, Boże, nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. E bardzo cieszy mnie to, że się rozwijam, że uczę się tworzyć i montować materiały. Bardzo kręci mnie ten cały kreatywny proces, jaki w ogóle stoi za tworzeniem wszelkich materiałów, czy, czy wpisów, czy filmików na YouTube'a. Czasem eksperymentuję z różnymi formami. Na przykład ostatnio, żeby się nauczyć lepiej występować przed kamerą, trochę mniej stresować bo jednak no, jest ciężko, czasem po prostu za bardzo się spinasz, żeby wyjść spoko i potem jest totalna klapa no i żeby trochę przyspieszyć cały proces montowania wszystkich materiałów wideo e, wystartowałem z vlogiem, na razie nie ma jeszcze się czym chwalić jakoś mega totalnie, ponieważ są dopiero dwa odcinki do trzeciego dopiero nagrywam materiały miało być co tydzień, no w tym tygodniu raczej będzie poślizg e, jakby coś odcinek zalinkuje pod adresem namyślnikrower.com ukośnik 008, jak ósmy odcinek podcastu. Eee, no i ogólnie z takim występowaniem, choćby tak jak dzisiaj, jest bywa ciężko, szczególnie na samym początku, bo tak w zasadzie to wystawiam się na krytykę innych osób i niektórzy sobie z tym nie radzą. Ja na początku też miałem problemy, natomiast no, po prostu przyszło, przyszło z czasem, więc naprawdę nie ma się co bać. Pokonywanie własnego strachu jest bardzo potrzebnym procesem w naszym życiu, ponieważ właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie pójść o krok dalej i się rozwijać. Ja pomagam sobie rozmową z innymi ludźmi, po prostu lubię pozaczepiać ludzi w sklepie, na ulicy, w każdej jakiejś tam wolnej sytuacji. Oczywiście nie każdego dnia nie jestem jakimś creepem, który zaczepia każdego i nie wiem, pyta jakieś dziwne rzeczy, nie wiem, sikasz na siedzące czy coś w ten klimat, tylko jak mam po prostu dobry humor, to, to zagaduję do ludzi i jakoś się kręci. To na pewno pomaga na pewność siebie, na to, żeby zebrać myśli dość szybko, żeby rzucić jakąś celną i szybko, jakąś celną ciekawostkę, kontrę, coś ten klimat. Więc bardzo, bardzo się to przydaje. Poza tym, wbrew pozorom, kręcenie filmów na YouTube jest mega, mega rozwijające. Znaczy, wbrew pozorom, bo być może. Pomyślisz sobie, ok, dobra, stresuję się tworzyć filmy, więc nie będę ich tworzył. To już właśnie błąd. Lepiej jest zrobić kilka filmów i możesz je wrzucać, niekoniecznie musisz. Natomiast przynajmniej staniesz i poćwiczysz, ponieważ nie jest ważne, czy udało ci się coś zrobić świetnego, czy niekoniecznie. Dużo ważniejszy w tym momencie, szczególnie na samym początku, jest sam proces tworzenia i wiedza, jaką zdobywasz za każdym razem, gdy stajesz przed tą kamerą, gdy stajesz przed mikrofonem, gdy próbujesz coś robić. No kurczę, skupiłem totalnie myśl. Jestem po dwóch kawach dzisiaj, więc totalnie nie ogarniam, co jest. W każdym razie bardzo ważnym jest właśnie pokonywanie własnych słabości, własnych strachów bo nie jest to tak trudne, jak się wydaje. Zresztą opowiem Ci dzisiaj historyjkę. Wczoraj rano w ramce bloku, w którym właśnie siedzę i nagrywam dzisiejszy podcast, Wychodząc na rower, podsłuchałem rozmowę mieszkańca jakiegoś z gościem w fersztalu, jakimś robotnikiem. I ten mieszkaniec pytał się, czy dorobili dla niego klucze. Więc i wyszedł drugą bramką, taką, która jest na pstryczek. Automatycznie uznałem, że tamtą klamką nie da się wyjść bez kluczy. Podszedłem pod bramkę, zobaczyłem jak wygląda, a sobie myślę, no, no nie da się wyjść. Oczywiście tego nie sprawdziłem. Więc wychodząc wieczorem, wziąłem ze sobą klucze i już miałem wkładać klucz. Pomyślałem sobie: Kurde, a spróbuję. I co się oczywiście okazało? Że klamka przekręca się dokładnie tak jak wcześniej. Tyle, że założyli nad nią taką osłonkę, żeby nie dało się przełożyć ręki i sobie otworzyć od drugiej strony. E, tak jest. Nie wiem, czy to, to w ogóle ma sens, to co mówię, ale. Ta historyjka powinna Cię nauczyć, że sam sobie stawiasz barykady, sam z góry zakładasz, że coś się nie uda, bez próbowania. A gdy już spróbujesz, okazuje się, że to było bardzo proste albo wręcz oczywiste, <gryw> więc potem wychodzisz po prostu na głupka sam przed sobą, że nie spróbowałeś i mam nadzieję, że zapamiętasz to potem. I będziesz to sobie przypominać za każdym razem, gdy postawisz sobie jakąś głupią wymówkę, gdy będziesz chciał zrealizować jakiś dla ciebie ważny cel. Hmm. No to chyba płynnie trzeba przejść do tematu życia prywatnego. Przez ostatnie pół roku w moim życiu działo się dość sporo. Ale zanim poruszymy temat tego, co się działo... Może najpierw powiem Ci pi razy oko jaki jestem. No więc jestem pedantyczny, ale pracuję nad tym. To znaczy nie, żeby być jeszcze bardziej pedantyczny, tylko żeby się czasem po prostu ogarnąć. Staram się raczej stosować w ostatnich czasach metodę Pareto, czyli próbuję odnaleźć te 20% rzeczy, które trzeba zrobić, żeby projekt był w 80% skończony, aczkolwiek kurczę, jeszcze nie do końca znalazłem i dalej wszystko zajmuje mi dość dużo czasu. Natomiast widzę jakieś tam pierwsze efekty i, i potrafię czasem troszkę poświęcić po to, żeby jednak coś wypuścić, mimo że nie jest to aż tak super idealne, jakbym chciał, ale. Kurczę, z drugiej strony nikt nigdy nie będzie wiedział poza mną, jak to miało wyglądać, a jeżeli widzę, że i tak jest pozytywny odzew, to jakoś mnie to tam satysfakcjonuje i, i myślę, że jest w porządku. Na pewno przeszkadza mi w tym chroniczny brak czasu, ponieważ w każdej wolnej chwili, jaką tylko mam, uwielbiam zdobywać wiedzę a tych film nie mam też dużo, bo muszę je dzielić pomiędzy jakieś tam prywatne obowiązki pomiędzy pisanie bloga, nad którym spędzam znaczy pisanie bloga, no Boże, robię podcast filmy i tak dalej, i tak dalej, więc łącznie tych wszystkich kanałów multimedialnych, łącznie z ogarnianiem social media i jakimś tam e, zakulisowym działaniem na, na, na blogu Łącznie wszystko zajmuje nawet do 30 godzin tygodniowo, a więc kurczę z trzy-czwarte etatu. A oprócz tego jeszcze pracuję normalnie 40 godzin tygodniowo, więc schodzi, schodzi dość sporo czasu. W zasadzie każdą wolną chwilę poświęcam na rower albo na bloga na rower. Z tym, że no, w ostatnich czasach jakoś tak się składa, że jednak więcej siedzę przed kąpem niż na rowerze. Natomiast niedługo sobie na pewno odbije, ponieważ rzuciłem pracę. to znaczy jeszcze niedokładnie rzuciłem pracę, słyszę wypowiedzenie, natomiast końce miesiąca upływa termin i od początku lipca 2015 roku będę szczęśliwym bezrobotnym z własnej woli. Szczerze powinienem zrobić to już z rok temu, dlatego że nie rozwijam się w tym miejscu, w którym pracuję obecnie i tylko podcast i blog i książki i poradniki i inne rzeczy sprawiają, że się rozwijam. Robię to sam dla siebie, ponieważ mnie kręci to, co robię, ponieważ chcę być lepszy, chcę zdobywać wiedzę, ale dziwnie to powiedziałem. Chcę zdobywać wiedzę, chcę być lepszy, chcę być ekspertem w tym, co robię. O, jakie brzydkie słowo. Ekspert. <śmiech> Poza tym, że rzuciłem pracę, to się przeprowadzam. Eee, no, tak dość grubo się dzieje ostatnio, bo zmieniam miejsce zamieszkania, wyprowadzam się z Tarnowa do Krakowa. No, powód jest prosty. W zasadzie są dwa powody. Jeden jest taki, że będę mieszkał z moją dziewczyną. Drugi jest taki, że łatwiej tutaj jest znaleźć sensowną pracę. Jak mówiłem o tym, że już powinienem dawno rzucić tamtą pracę, bo się w niej nie rozwijam. To właśnie teraz chciałbym znaleźć pracę, która będzie bezpośrednio skorelowana z tym, co robię w chwili obecnej czyli social media, marketingiem, webwritingiem, tego typu rzeczami, bądź może nawet tworzeniem filmów, ponieważ każda z tych rzeczy mi się później przyda, a mam nadzieję, że kiedyś blog będzie przynosił pieniądze, i to tyle pieniędzy, że będzie się z tego dało żyć i będę mógł się w całości oddać temu, co robię, a wy będziecie mogli dzięki temu czytać jeszcze więcej fajnych, ciekawych i bardzo dopracowanych artykułów, ponieważ nie ukrywam, że więcej czasu na pewno sprawi, że te artykuły będą bardziej dokładne i wartościowe. Zresztą ja też się uczę jeszcze raz, przypominam, więc też czasem trochę rzeczy mi umyka. Nauczyłem się swego czasu, że kurcze, nie można złapać kilku wron za ogon i ich utrzymać, a ja próbowałem pracować, studiować i pisać. No i jeszcze musiałem gdzieś wcisnąć czas na prywatne rzeczy, plus chciałbym czasu do czasu się gdzieś przejechać. Więc próbowałem ciągnąć studia, ale jakoś średnio mi szło i uznałem, że po prostu nic z tego nie będzie była to cholernie ciężka decyzja bo dzisiaj mało kto rzuca studia wszyscy dookoła mówią, że a bez studiów to dzisiaj nie ma pracy potem wszyscy mówią, że no, po studiach znajdziesz pracę w Biedronce a ja jakoś bardziej wierzę w to, że jeżeli jesteś w czymś dobry to nieważne gdzie zdobyłeś wiedzę będziesz ją umiał wykorzystać i przeżyjesz spokojnie za pieniądze, które na tym wszystkim zarobisz. W związku z tym zamiast słuchać ludzi, którzy każą mi się uczyć tego lub tamtego, samemu wybieram to, czego chcę się uczyć. Więc reasumując, wydałem 10 koła na bloga, rzuciłem studia, właśnie rzucam pracę, przeprowadzam się do obcego miasta, no dobra, może z tym obcego to trochę przyginam, ale przeprowadzam się do innego miasta. I teraz jeszcze dorzucę do pieca, ponieważ rozmawiałem ostatnio z moją dziewczyną odnośnie wakacji i we wpisie 10 marzeń, które chciałbym spełnić w 2015 roku, ten link będziesz miał pod adresem kośnik 008 Napisałem tam, że chciałbym przejechać się autostopem do Hiszpanii oraz przejechać rowerem z Ustrzyk gdzieś tam do Bielska i to w zasadzie cały czas jadąc górskimi ścieżkami. Plany się lekko zmieniły, ponieważ rzucam pracę i się przeprowadzam, w związku z tym no, pasuje znaleźć pracę, prawda? to jest najbardziej sensowna rzecz, jaka powinna mi przyjść do głowy. Natomiast wewnątrz, w środku po prostu absolutnie czułem, że potrzebuję odpocząć. Że trochę się pogubiłem z tym wszystkim i, i muszę jakoś rozkminić własną drogę, żeby odnaleźć to, co chcę w życiu robić. Tak do końca, żeby być po prostu pewnym siebie. Poza tym podróżowanie sprawia, że mam jakiś taki Instant feedback Jezus, jak to powiedzieć po polsku, od razu czuję, że coś robię, że podejmuję decyzję, że kieruję własnym życiem, bo jednak jadąc samemu, no nie ma nikogo, kto mi za bardzo pomoże. To znaczy, oczywiście są inni ludzie, ale jednak w dużej mierze jestem zdany na siebie. I parę dni temu kupiłem bilet na autobus z Katowic do Wiednia. I mam zamiar przejechać z sakwami przez Włochy i Francję. Nie mam mapy, ale wiem mniej więcej, gdzie się chcę wybrać. Na pewno będę chciał przejechać przez Florencję, na pewno będę chciał zaglądać do Cannes. Spróbuję wjechać do Paryża. A reszta? Nie wiem, kurczę, zobaczymy jak się łoży. Pira za oko, chcę spędzić w tym roku miesiąc z sakwami w podróży. Biorę ze sobą mega, mega dużo elektroniki, dużo sprzętu. Będę rozmawiał z obcymi ludźmi, e, czytał dużo książek, mam nadzieję popisać trochę w trasie. Chcę się po prostu nauczyć trochę takiego koczowniczego trybu życia też i bardzo mocno właśnie nastawić na innych ludzi, ponieważ w tamtym roku będąc na Słowacji i Węgrzech e, spotkałem bardzo życzliwe osoby z którymi się dobrze rozmawiało i bardzo mi pomogły i teraz dokładnie chciałbym eksplorować mniej więcej ten temat czyli nawet samemu zaczepiać innych ludzi dowiadywać się trochę o, im życi o ich życiu trochę się zainspirować ich przeżyciami w nadziei, że potem w głowie jakoś to wszystko poskładam do kupy i, i wybiorę jakąś ścieżkę którą, którą chcę zmierzać gdy tylko powiedziałem mojemu przyjacielowi o tym, że wyjeżdżam, powiedział, że ma znajomego, który mieszka we Florencji i żebym koniecznie go odwiedził, to jest Polak, który no, dość mocno e, zrobił na mnie dość duże wrażenie w każdym razie. Na razie nie chcę zapeszać, bo nawet do niego jeszcze nie odezwałem. Natomiast zobaczymy. Poza tym chciałbym spróbować couchsurfingu. Myślę, że autostop raczej nie dojdzie do skutku. Przynajmniej nie wtedy, nie z rowerem. Natomiast kto wie, czy, czy, czy w jakiś weekend, albo może jeszcze się jakiś długi weekend w tym roku. Nie spróbujemy się gdzieś przejechać tak na krótko. Kurczę. I chyba w zasadzie dobiegam... Powoli do, do, do końca tematów, jakie chciałbym poruszyć. W każdym razie, jak już jesteśmy przy całym takim właśnie procesie, no dość mocnej zmiany własnego życia, to chcę Ci powiedzieć, że kilka dni temu oglądałem filmiki z cyklu TED. I to był TED organizowany w Krakowie w 2010 roku. Ja ten film. Zalinkuję pod adresem namyślnikrower.com kośnik 008. W tym filmie pewien Amerykanin opowiadał o własnej drodze w życiu i rzucił taką fajną opowieścią, czym jest kryzys wieku średniego. I wytłumaczył to w bardzo prosty sposób, obrazujący dokładnie o co w tym wszystkim chodzi, gdy się na to spojrzy z szerszej perspektywy. Więc kryzys wieku średniego to czas, gdy spostrzegasz, że drabina, na którą już wysoko wyszedłeś, jest oparta o złą ścianę. I myślę, że to bardzo ładnie podsumowuje cały, cały ten proces, w którym robimy dokładnie to, co ludzie nam każą, aż dojrzewamy do, do tego, dochodzimy do tego momentu, w którym. Ogarniamy, że tak naprawdę żyliśmy czyimś życiem, a nie swoim, i desperacko próbujemy odzyskać jeszcze te ostatnie 20-30 lat życia, gdy będziemy robić dokładnie to, co chcemy. Dlatego, jeżeli jesteś młodą osobą, zresztą kurczę, to co za różnica, w jakim jesteś wieku? Kieruj swoim życiem samodzielnie. Wiem, że może być to trudne, a ja jestem jakimś 25-letnim łokosem, który będzie ci mówił, co masz robić, ale nie bój się podejmować ryzyka, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezsensowne ryzyko. To znaczy, o ile nie. W innym wypadku to jest po prostu głupota, prawda? Ale jeżeli coś ci nie kosztuje, zbyt wiele wysiłku, to po prostu zrób to, jeżeli masz być o tego szczęśliwszy. W, naj... w najgorszym wypadku po prostu się nie uda, a ty będziesz mógł analizować z jakiego powodu i następnym razem, gdy spróbujesz, będzie już łatwiej. Być może nie uda się też za drugim razem, ale być może uda się za trzecim. Ważne w każdym razie, żeby się nie poddawać, nie słuchać tych wszystkich osób, które szepczą ci to ucha, że z tego nic nie wyjdzie, że to jest bez sensu, że będziesz spał pod mostem, tylko po prostu wziąć życie we własne ręce i robić z nim dokładnie to, na co masz ochotę. Kurczę, dobrną już do 43 minuty z tego co widzę. Podejrzewam, że pewnie troszkę się wytnie, ale podcast powinien mieć dzisiaj 45 minut. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. A mam nadzieję, że nagi król i kompletna samowolka dobrze opisują treść zawartą w tym odcinku. Pamiętaj, że wszystkie adresy znajdziesz pod adresem rower .com ukośnik 008 jak 8 odcinek podcastu. Znajdziesz tam vloga, znajdziesz tam książki, o których tutaj piszę. Eee, kurcze znajdziesz tam ten film z Amerykaninem, o którym mówiłem przed chwilą. Eee, adres do, do, do innych linków. Serdecznie cię zapraszam jeszcze raz po ten adres i pamiętaj, że możesz mi zadać pytanie w formie audio. Pod adresem namyśnikrowercom ukośnik 008 znajdziesz link, w którym będziesz mógł zadać mi pytanie w formie audio. Ja je wszystkie je pozbieram i będzie można z tego zrobić odcinek, w którym odpowiadam na te pytania. Tylko 20 osób w ciągu miesiąca może zadać mi pytanie, więc spiesz się, zanim inni cię ubiegną. A ja tymczasem kończę. Bardzo mi miło, że wytrwałeś ze mną tyle czasu. Strasznie Cię przepraszam, ale mam dzisiaj nie dość, że chrypę, to jeszcze totalnie nie mogę oddychać nosem, przez to tak kiepsko dzisiaj to wszystko brzmi. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie już dużo lepszy. Jeszcze nie wiem, o czym będzie kolejny odcinek, bo mam przygotowanych dwóch gości, dogrywamy terminy, ale na pewno będziemy rozmawiać. Jeden podcast będzie bardzo inspirujący, a drugi podcast... Przyda się absolutnie każdemu rowerzyście. Tylko tyle mogę na dzisiaj powiedzieć. Dzięki wielkie i do usłyszenia już wkrótce. Aha, na marginesie bardzo ci proszę. Pod adresem na ukośnik 008 możesz zagłosować na ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić również bezpośrednio w iTunes. Każda ocena będzie bardzo mile widziana. Jeżeli uważasz, że zasługuje jedynie na jedną, dwie gwiazdki bardzo Cię proszę zagłosuj w ten sposób, tylko proszę Cię napisz, co mogę poprawić, aby słuchało się mnie lepiej. Jeżeli uważasz, że zasługuję na więcej gwiazdek, również bardzo Ci dziękuję. Też czekam na krytykę bądź też pozytywną opinię, byleby tylko była konstruktywna, żebym mógł wyciągnąć z tego coś dla siebie. Jeszcze raz dzięki wielkie i hej!